O chłopcu w skórze węża Baśń australijska Żyła kiedyś dziewczyna, która była piękna i mądra Często się śmiała i była dobra dla innych Nic więc dziwnego, że szybko znalazła chłopca, który ją pokochał Wkrótce potem wzięli ślub i zamieszkali w małej chatce na końcu wsi. Ich szczęście nie trwało jednak długo. Młody myśliwy zranił się na polowaniu i kilka dni później zmarł. Młoda wdowa po śmierci męża urodziła syna. Nie było to jednak zwykłe dziecko, lecz mały wąż. To pewnie... Przez to wielkie cierpienie po śmierci męża urodził ci się taki syn. Jęczały wszystkie sąsiadki. Poorzuć go w lesie, na co ci takie dziwadło? Nigdy to mój ukochany syn i nigdy go nie porzucę, ani nie wyrzeknę się go, krzyknęła młoda matka. I tak kobieta chowała swojego synka węża. Bawiła się z nim, tuliła do snu, śpiewała kołysanki. I wszystko było dobrze do czasu, gdy synek podrósł. Jego rówieśnicy zaczęli rozglądać się za żonami, ale młodzieńca węża żadna panna nie chciała za męża. Matka często płakała po nocach, bojąc się o jego los, kiedy zostanie sam na świecie. Wtedy jedna z ciotek powiedziała, że znajdzie dla niego żonę. I tak też się stało. Odszukała dziewczynę, która przybyła niedawno do wioski i nie znała jeszcze chłopca węża. Ciotka kazała wężowi udać się do chatki w lesie i tam czekać na nieznajomą. A potem poleciła dziewczynie. Idź do chatki w lesie pod dwiema sosnami i przenocuj tam. Wcześniej uprzątnij nieco chatkę, przyrządź smaczną kolację, bo wieczorem odwiedzicie wąż. Zaproś go do stołu i nie bój się go, on nie zrobi ci krzywdy. Dziewczyna poszła więc do lasu, posprzątała izbę, przygotowała kolację i czekała na swojego gościa. A kiedy nadszedł wieczór, do chaty przypełzł wąż. Na początku przestraszyła się go, ale kiedy zaprosiła go do stołu, a ten grzecznie przy nim usiadł, uspokoiła się. Po kolacji dziewczyna poszła spać a rano węża już nie było. Wieczorem pojawił się znowu. I tak każdego dnia dziewczyna zajmowała się domem, który bardzo przypadł jej do gustu, bo lubiła las i zwierzęta, a wieczorem przychodził do niej wąż i razem siadali do kolacji. Dziewczyna tak bardzo przyzwyczaiła się do swojego towarzysza, że gdy któregoś wieczoru nie przyszedł, bardzo się zlękła że może spotkała go jakaś krzywda. Zaczęła chodzić wokół chatki i nawoływać go, a kiedy wróciła do izby, przestraszyła się jeszcze bardziej, bo przy kominku stał piękny młodzieniec, a koło niego leżała skóra węża. Nie bój się, to ja, wąż, powiedział. Jak zwykle usiedli do wieczerzy. Potem dziewczyna położyła się spać, a rankiem nie było już ani młodzieńca, ani wężowej skóry. Pobiegła więc szybko do wioski i wszystko opowiedziała ciotce. Ta bardzo się ucieszyła i powiedziała, że kiedy następnym razem pojawi się młodzieniec i zrzuci zwierzęcą skórę, dziewczyna ma poczekać, aż młodzieniec zaśnie, a następnie zabrać skórę i spalić ją w ogniu. Okazja nadarzyła się już następnego dnia. Wieczorem w chacie pojawił się wąż, który po chwili przemienił się w pięknego młodzieńca. Gdy położył się spać, dziewczyna cichutko zabrała wężową skórę i wrzuciła ją do ognia. Wtedy młodzieniec zerwał się i krzyknął – co zrobiłaś? Teraz już na zawsze pozostanę człowiekiem. Co za szczęście! Uradowała się dziewczyna. Już nigdy nie będziesz wężem. Następnego dnia oboje pobiegli do wioski. Kiedy matka zobaczyła swojego ukochanego synka w ludzkiej postaci, radości nie było końca. A kilka dni później odbyło się wielkie wesele, na którym bawili się wszyscy mieszkańcy. I tylko młode dziewczyny, które wzgardziły niegdyś młodzieńcem wężem, teraz z zazdrością patrzyły na piękną parę. Tak to już jest, że nie każdy potrafi dostrzec dobro i piękno głęboko ukryte. Tylko młoda córka rybaka bez wahania przygarnęła węża i pokochała go, bo miała dobre serce.